Cześć. Ja się nazywam Bartek Staniszewski. Oglądasz 314wo.pl. To taki rebus 314 to wiadomo, że to jest piwo. No to tak jak w rebusie, piwo razem. Dzisiaj degustacja ostatniej mojej warki, 39 ostatniego piwa, które robiłem, 39. Piwo to jest taka IPKA z chmielona chmielem loral, bardzo prosta, ale cóż, no nie będę się teraz rozmlaskiwał, nie wiadomo co opowiada o tym piwie, bo ono ma już prawie rok, no tak, no w sierpniu zeszłego roku je ważyłem, a dzisiaj jest 20 czerwca 2020. Także raczej taka luźna pogadanka o tym piwie, jakie jak ono było, ale też jakie jest, bo, bo cały czas nie jest źle. Trochę to obrazuje, ile czasu minęło, że to jest przedostatnia butelka. No dobra, czas na, na degustację. Trochę się tutaj unosi, ale nie, nie wylatuje. Jak widać bardzo obficie się pieni. O, prawie cała szklanka piany tak naprawdę, a z butelki niewiele ubyło. To piwo to jest dwunastka. Dwunastka zeszło, jeśli dobrze pamiętam, do 2, coś 2,5, ogólnie według kalkulatora to, to jest 5,2 alkoholu. Cóż, jest już widać powoli, że jest bardzo kolorowne, no ale trudno, żeby nie było po prawie roku stania w skrzynce. Co ciekawe, ono było chmielone chmielem, którego szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy nawet jest dostępny. Ja go dostałem na festiwalu piwowarów domowych. Nazywa się Loral, i jeśli znajdę ten chmiel, albo jeśli ty warzysz piwo i go znajdziesz, to uważam, że naprawdę warto, bo on jest. To jest naprawdę szczególny chmiel. Szczególny. Ja nigdzie takiego aromatu, a właściwie bardziej smaku takiego chmielu nie czułem. Bardzo fajny i na pewno, na pewno będę go powtarzał, jeśli znajdę taki, taki miel gdzieś jeszcze w sklepie, to, to na pewno go kupię. Z tego co pamiętam, to jest bardzo goryczkowy miel. Ja go miałem chyba 30 gram tylko, ale on był jakiś tam, na pewno możesz to sprawdzić w poprzednich filmach, w każdym razie jakiś bardzo, bardzo, bardzo goryczkowy. No cóż, spróbuję, choć tak jak mówię, no, po roku nie, nie za bardzo czuję, ale to jest w ogóle moja wada. Ale jak widać, piana jest też wysoka, więc to też nie pomaga w wąchaniu. No właśnie i ten szczególny posmak, którego nie potrafię określić, mimo że minął już rok, ten posmak tego chmielu cały czas, czas, tam jest. Przypałętało mi się, że to są winogrona, ale oczywiście to nie są winogrona. To jest coś innego. Natomiast piwo jest takie bardzo sesyjne. Jest goryczkowe, taki akurat właśnie, jest to taka IPA, no może nawet APA, jeśli chodzi. Znaczy APA nie, bo to nie, chyba nie jest amerykański chmiel. A może jest? W każdym bądź razie goryczka jest na poziomie umiarkowanym. To nie jest taka, taki West Coast, no, West Coast gorzki, taki bardzo, tylko taki, taki akurat. Ja. Tego piwa już nie mam, w zasadzie w ogóle już prawie nie mam żadnego piwa tak naprawdę, więc muszę się zabrać za ważenie, miałem różne inne rzeczy, ale o tym może w innym filmie. Ale o, ta betonowa, ta piękna piana, ona y, tutaj u góry utworzyła wręcz taki coś, jakiś w rodzaju kapelusika, po prostu stojąca jak y, ubita piana. O tej górnej części tej piany bardzo czuć gorycz. No cóż, ja to, ja to piwo piję, piłem z ogromną przyjemnością. Bardzo mi smakowało. Właśnie szczególnie ten, szczególny taki inny posmak chmielu, którego nigdzie więcej w żadnym innym chmielu do tej pory nie czułem. Jest rzeczywiście oryginalny. I, i warto tutaj, warto z nim próbować, coś robić. No cóż, to może na pewno, nie, nie może tylko na pewno, to tyle jeśli chodzi o tą degustację. Wasze zdrowie, wracam do życia, wrzucam zaległe filmy i zaczynam ważyć. Dzisiaj jest sobota, a w poniedziałek na pewno rozpoczynam ważenie. Za chwilę nastawię sobie starter drożdżowy. No i będę układał recepturę, o czym dowiecie się z następnych filmów. Także do zobaczenia, dowiecie się. Dowiesz się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Oglądałeś to, co oglądałeś na razie.